Nie mów nikomu, to tajemnica. Sweet Dreams. Mam kawę, więc mogę nagrywać. Hmm, o czym będzie odcinek? Opowiem wam, jaki miałam dziwny sen. Naprawdę dziwny, dziwny. I żeby nie było jakichś domysłów. Nie był on po żadnej imprezie, ani jakichś innych dziwnych jazdach. Kurczę, jak by to zacząć? Może będę mówić tak, jak to miało miejsce w pierwszej osobie. No więc sobie śpię. Zdaję sobie sprawę z tego, że śpię. I w pewnym momencie włącza mi się takie, no powiedzmy, że sen, aczkolwiek odczuwałam go jako wspomnienie czegoś. Nie wiem, skąd się to wzięło i czy kiedykolwiek miało miejsce, na przykład w jakimś poprzednim życiu, ale było totalnie odjechane i no zresztą sami ocenicie. Więc w tym śnie... Było tak, że jakbym śniła i się obudziła. Eee, byłam w mieszkaniu. Eee, domy raczej takie stare, znaczy to tak trochę jakby kamienice albo takie domki jednorodzinne, jak w Ameryce są takie, miałam wrażenie. Eee, czyli to było bardziej chyba dom niż mieszkanie, chociaż może jednak kamienice, bo wydawało mi się, że to było tak drugie piętro, jak wyglądałam przez okno. W tym mieszkaniu było trochę ludzi, około 10 osób. Z tego, co zauważyłam, byłam jedyną kobietą. Obudziłam się w tym śnie w takiej pozycji, że siedział mężczyzna, do którego ja byłam przytulona. Wiedziałam, że jestem w tym śnie kobietą. Twarzy mężczyzny nie widziałam, ponieważ przez cały sen jakby na niego nie spojrzałam. Siedzieliśmy na takim materacu, jakby może łóżku takim niskim i dookoła było kilka osób i, i w innych pokojach też było, y, były osoby. Były w ogóle takie odjechane jakieś y, emocje, uczucia y, typu, że wiem, że coś jest nie tak, że wyczuwam jakieś niebezpieczeństwo, y, że y, w ogóle patrzyłam na niektóre osoby i, i mówiłam do nich, że y, co oni znowu zrobili, że z, znowu się naćpali a, a musimy być czujni, musimy uważać i, i czułam taką odpowiedzialność na sobie i taki przestrach i tak, tak jakbym też poniekąd była jakimś dowódcą czegoś nie mam bladego pojęcia czego areas, prawda dziwne uczucie i wiem, że, że później wyszłam z tego pokoju i z, widziałam y, y, y, y... chłopaka, który siedział tyłem do mnie też na jakimś łóżku i wiem, że miałam coś do niego mówić i w tym momencie podeszłam do okna, w pokoju, w którym przebywam, było ciemno, natomiast w mieszkaniu na po drugiej stronie ulicy, które miało takie wysokie okna, paliło się światło i powyłała firanka. W pewnym momencie zapanowało takie poruszenie, jakiś chłopak krzyczał, że oni tam są, oni gdzieś tam są drugi powiedział, demony, demony tam są. <głos> Masakra totalna, ale to był taki wyczuwalny strach od tych osób. I, i, i że, że właśnie jakieś niebezpieczeństwo nadciąga, z którym my musimy walczyć. I, i kiedy zaczęło, ja zaczęłam mówić o, o, o właśnie o tych demonach, o których krzyczał ten chłopak, w ogóle zrobiło się ciemno i usłyszałam właśnie taki, nie wiem właściwie czy to był głos, jak czasami na filmach są te demony, tak, które przemawiają, to tak jakby demon w tym swoim ich języku, w takim ryczącym głosem z echem w tle y, mówił jakiś nie wiem, jakąś modlitwę, jakieś zaklęcie, jakieś nie wiem co, ale w każdym momencie razie było to złowrogie i wiedziałam, że jest do mnie skierowane. Było, ten głos był tak realistyczny, że po prostu jak, jak się obudziłam właśnie w tym momencie, kiedy w trakcie tego było po prostu coś mi powiedziało, tak, że coś w środku, nie, że powinnam w tym momencie się obudzić, bo to nie jest fajne, że... no kurczę, aż miałam. No w każdym razie jak się budziłam, to jeszcze tak chyba w półśnie było, miałam takie wrażenie, że na krześle obok mojego łóżka jest coś, co przypomina taką wielką ćmę i macha szybko skrzydełkami. I im bardziej się na tym skupiałam, tym bardziej to malało, aż w końcu zniknęło. W każdym bądź razie, sen totalnie odjechany. Samo to, że go pamiętam bardzo, bardzo dokładnie, no to po prostu jazda. Nawet pamiętam te twarze, które wiedziałam, że, że oni coś brali, jakąś, nie wiem, czy, czy, czy, czy, czy coś pali, czy jakąś Maryśkę palili, nie wiem. Ale naprawdę, totalnie odjechany sen. <laughs> I zastanawiam się, skąd takie sny się biorą, no bo w sumie nie oglądałam niczego, ani nie czytałam żadnej książki, która mogłaby wpłynąć na to, że akurat tego konkretnego dnia mi coś się się takiego przyśniło. Ciekawa jestem, jak często będę miała tego typu sny. No mówię, tym bardziej syn był dziwny, że miałam poczucie, że to się kiedyś wydarzyło, po prostu mi się tylko przypomina. Mm. Mieliście tak kiedyś, że, że sen wydawał wam się jakimś wspomnieniem czegoś i w ogóle jakieś, skąd jakieś demony i... No, w każdym razie najbardziej realistyczne z tego snu było ten, ten głos taki um, demoniczny, który coś tam po swojemu mówił, ryczał, krzyczał. No. Aha. Fajnie, nie? No może niekoniecznie fajnie, ale... Fakt faktem, że wolałabym nie mieć już takich snów, bo, bo ten właśnie głos i y, to takie dziwne, y, ten dziwny omam wzrokowy, który miał miejsce po obudzeniu jakoś nie bardzo y, optymistycznie mnie nastroił. No, w każdym bądź razie y, mam już o czym opowiadać, jeśli wezmą mnie do psychiatrykę. No... Generalnie, jeśli chodzi o sny, to od jakiegoś czasu mam ich mniej. Yy. W ogóle gdzieś wyczytałam, że ponoć gdy człowiek jest zakochany, to pamięta więcej snów po przepłudzeniu. Może i tak jest, nie mam zielonego pojęcia. Yy. Też wydaje mi się mimo wszystko, że kiedy noc mija bez snów, człowiek jest bardziej wyspany bo jednak sny chyba w jakimś stopniu nas mm, męczą. W ogóle są różne teorie na temat snów. Mm, są też takie, że na przykład to, co nam się śni gdzieś tam na początku czy w środku noc, to po prostu jakieś tam wytwory naszego umysłu lub... Przetwarzanie informacji z ostatnio minionego dnia czy paru dni. Natomiast to, co nam się budzi gdzieś tam już nad ranem, to właśnie są jakieś tam wspomnienia, przybłyski z naszych poprzednich wcieleń. No, ten mój sen to był właśnie taki nad ranem, bodajże o piątej rano. I miałam później dość duży problem, żeby na nowo zasnąć. Jakieś takie poczucie, nie wiem, tego, że ktoś mnie obserwuje i tego, że jest zły, iż się obudziłam w trakcie tegoż snu. Naprawdę, totalnie odjechane zjawisko. Tak ogólnie. To chyba jest jeden z takich najbardziej niewiarygodnych o snów, jakie do tej pory miałam. Mm. No i to by było, na tyle jeśli chodzi o, o ten sen. Hm. Teraz pewnie jakieś y, y, w, w różne teorie się y, wysypią na ten temat i łącznie z tym, iż y, naczytałam się za dużo jakichś rzeczy albo coś. No cóż. Albo ktoś mi go przeanalizuje. I się okaże, że nie wiem, że jakieś mam pociągi do bycia złom albo do narkomanii. Któż to wie? Albo tęsknię do tego, żeby mieszkać z około dziesiątką facetów. No mam nadzieję, że tak nie jest. Aczkolwiek chyba wolałabym takie wytłumaczenie niż to, że jest to jakieś moje wspomnienie. Bo tak nie wiem, na ile byłoby fajnie być taką Buffy, której ekipa w połowie jest pod wpływem czegoś, gdy należy wyciągać broń i walczyć ze złem. A może to też jest jakiś kolejny mój cudowny pomysł na jakąś książkę, tudzież scenariusz. Myślę, że można by coś stworzyć na temat polskiej Buffy, takiej tylko ona walczyła z wampirami, albo to może nie, jakieś pogromczyni demonów, jej drużyny, która tak chroni ludzkość przed złem. Hmm, brzmi ciekawie. Jeszcze powinno być powiedziane takim głębokim głosem i później w kinie to usłyszeć. <słyskawe> <słyskawe> O Tak, bardzo ciekawe. <słyskawe> to teraz wybaczcie, ale muszę sobie łyknąć kawy. No, O tyle, o ile wczoraj pojawiło się słońce, no dzisiaj od rana mamy deszcz. Jest szaro, czuję się niczym w Londynie, brakuje tylko mgły. Chociaż nie, w Londynie chyba już tak nie jest, bo coś tam się pozmieniało. Może jest, nie wiem. No w każdym razie Anglia mi się kojarzy właśnie z takimi dniami jak ten dzisiejszy. W sumie, gdy wyglądam teraz przez okno, a jest godzina 19.30, to... Mam wrażenie, że jest tak samo jak było o godzinie 11: tudzież 12 rano w południe. Yy, tak samo szaro. I tak samo pada. I tak samo zimno. Straszne. Znając moje szczęście, to kiedy wyjadę do pracy, będzie słońce i będzie mi wkurzało to, że jest słońce. Chociaż może nie. Mogłoby być jak 20 parę stopni. Generalnie najlepsza temperatura to jest taka, która nie przekracza 30 stopni. Wtedy człowiek czuje się fajnie. Natomiast gdy jest cieplej, to... to nie jest dobre. Nie. Nie, nie. Pogoda, więc kieruję do ciebie teraz swoje prośby, co by. Jeśli musi padać, aby nie było suszy, to niech sobie pada gdzieś tam wieczorami przez godzinkę a temperatura niech tak będzie 25-28 stopni. Myślę, że się dogadamy. Ewentualnie mogę pójść na jakiś mały kompromis. No, Ym, Wiem, że na pewno osoby, które będą robiły podcastofon zaczną się kolejny raz wkurzać na to, iż ja nic nie nagrywam codziennie odcinki. Ale nie martw się, jeszcze jutro nagram i może w piątek, później przez parę dni będzie przerwa, później może... Dwa, trzy odcinki się pojawią, a później dam wam odsapnąć od siebie na całe jakieś 13 dni. <śmiech> Więc. Ale chyba już o tym mówiłam. Bądź skleroza. Starość, nieradość, nie? No. Mogę powiedzieć o. Jeszcze tylko tyle, że. Yy, bardzo możliwe, że w tym lub przyszłym tygodniu pojawi się yy, nowy odcinek słowotoku. O. Nie wiem, ile osób yy, lubi to już jest wtedy podcast, tak te moje rozmowo-wywiady ale zobaczymy w każdym bądź razie nie wiem na ile trzeba będzie nagrywać ponownie, wiem, że na pewno trzeba będzie dogrywać ponieważ w trakcie rozmowy jak to u mnie jest w zwyczaju, padła mi bateria tak, wstyd się przyznać ale tak właśnie było <śmiech> chyba jakiś fatum, kurczę albo za długo rozmawiam, o też tak może być Powiem tylko tyle, że rozmawiało się bardzo, bardzo przyjemnie. A z kim? To już musicie poczekać. Dobrze, cóż, cóż jeszcze bym mogła rzec? A tak, mówiłam, mówiłam wczoraj o tym, iż pachnę sześcioma zapachami i sobie je wypróbowałam, sobie nawet podawałam im punkty. Na razie prowadzą dwa zapachy Yy, Coco Mademoiselle Chanel i Chance Chanel i, i muszę sobie wykombinować, który z nich yy, tam może w, za jakiś czas zakupię. Aczkolwiek ceny nie są jakieś, yy, yy, że tak powiem, zachęcające. Jednak skoro przez 12 dni będę pracować i, i mam nadzieję, że nie wydam tego w pracy, w sensie na jakieś tam rzeczy, które być może będą będę chciała sobie funnąć, pójść gdzieś na kawę czy coś, to, to, to chyba pod oczu, jak pracuję, aby móc sobie na jakąś małą przyjemność pozwolić. Prawdaż? No. Cóż jeszcze mogłabym powiedzieć? Patrzę, ile jest czasu. Okej. Okay. Niecałe 15 minut, więc nie zostawię takiego odcinka krótkiego. O nie. Bo wiem, już, fani by rozpaczali. Oczywiście wiecie, że się zgrywam. Dzisiaj sobie tak wchodzę na tą stronę naszą katalogu podcastów i patrzę, a tam jakieś te gwiazdki są. Z jednej strony to, to może i w jakiś sposób jest dobre, z drugiej jakoś nie do końca jestem przekonana, iż będzie to odzwierciedlało faktyczne odczucia słuchaczy. No ale jeśli twórcy mieli taki, a nie inny pomysł o niech sobie są te gwiazdki. Ja powiem szczerze, że nie będę głosować, nie będę ich używać, nie będę nikomu dawać punktów. Tak po prostu, z przekory. Yy, no i cóż jeszcze, zaczynam słuchać powoli, powoli. Na razie przesłuchałam tylko dwóch odcinków. Yy, I było, było to koguta, ta, ta cudowna składanka z tytułami podcastów. Fajne, fajne. I, i przesłuchałam sobie bez kitu. Przyznam szczerze, że na wyrywki przesłuchałam początek, środek i w ogóle. Wiem, że tak się nie słucha, ale no przykro mi, nie jestem w stanie tego słuchać wszystkiego, o czym oni mówią. Fakt faktem dowiedziałam się, iż Jestem K, ponieważ nie stać mnie na pełne e, imię, w związku z tym apeluję do wszystkich, aby zorganizować dla mnie zrzutkę. Ja już się zajmę tym, co by wykupić sobie e, pełną nazwę, pełen, pełną jakąś tam ksywkę, e, a, a to co zostanie, to na pewno spożytkuje dla dobra ludzkości, czyli mojego. <grych> Albo może ogłosimy konkurs. Tak, konkurs na ksywkę dla mnie. Zobaczymy, co byście tam wymyślili. Aczkolwiek nie wiem, co by mogło być nagrodą. Może samo to, że będę jej używać i powiem, któż wpadł na tak genialny pomysł. No nie wiem, zobaczymy. Yy, zastanawiałam się też, czy nie przysłuchać dzisiaj sobie podcastofonu któregoś, bo przez. Właśnie nagrywałam przez dwa miesiące, sprawdziłam. Yy, przez dwa miesiące żadnego podcastofonu nie słuchałam, ale w do wniosku, że nie. Nie. Po prostu poczekam na ten, który się pokaże w, na koniec tego tygodnia i wtedy będę w miarę na bieżąco. O. Ogólnie tak jak patrzę, to w miarę dużo jest różnych odcinków, więc, że tak powiem, będę miała co słuchać. Mm. I, i... Ty, ty Chociaż tych, tych moich takich, które wiem, że chcę posłuchać, nie jest aż tak dużo, niestety, wybaczcie. Może też powinnam się zacząć przekonywać trochę do innych, chociażby zobaczyć, co tam w trawie piszczy, bo może się okaże, że jednak y, jakiś podcast spełnia moje wymagania, które są zapewne dość dziwne. No, dobrze. Co jeszcze? Ehm. Hmm. Coś miałam powiedzieć i zapomniałam. Znowu ta skleroza. Kurde, no. Wydawało mi się to w miarę istotne. No cóż, najwyżej w kolejnym odcinku o tym powiem. Um, tak, no. E, w ogóle, gdy dzisiaj byłam w sklepie, to za mną stał taki pan, tak to się mówi, Menel. E, I tak sobie pomyślałam, że... Wszyscy właśnie tak stereotypowo o tych ludziach myślimy, którzy tak nieładnie pachną i chcą zawsze wypić i generalnie ten. I, i przyznam się też, że też mam jakieś takie swoje, no może to tak yy, stereotypy. I yy, nie wiem, jakoś nie byłabym skłonna do prowadzenia rozmowy z takim osobnikiem. Kilka razy próbowali ze mną rozmawiać i, i dałam się wciągnąć jakoś na krótką rozmowę. Jakoś nie... W, Płynęło to na poprawę jakości mojego życia. Wręcz uważam, ten czas jest zmarnowany. W każdym bądź razie do czego zmierzam, że te panie, które w tym sklepie sprzedawały, były bardzo miłe dla tego pana i traktowały go normalnie każdego klienta, a nie warczały, jak to w innych sklepach ma miejsce. I w związku z tym pan też zachowywał się kulturalnie. Więc wydaje mi się, że... Znaczy na pewno tak jest, że jeżeli z góry zaczniemy traktować kogoś w taki, a nie inny sposób, to on po prostu wejdzie w ten rolę albo się po prostu ze złości, nie? Że, że się go traktuje jakieś takie popychadło i w ogóle... No, więc ja tych panów też tak traktuję, okej, okay. jeśli powiedzą mi dzień dobry, mówię dzień dobry. Nie że ich, nie widzę, czy co tam. Czasami nawet mi jakiś grosz, jakim brakuje, tam nie wiem, do piwa 20 groszy, czy na fajkę 30, czy tam po ile te fajki teraz na, na sztuki sprzedają. Um. No, ale w, tak, tak tak ogólnie w, zazwyczaj gdzieś wchodzimy i jesteśmy już z jakimś nastawieniem. Na przykład, nie wiem, że w studenci, że w dziekanacie panie będą na pewno niemiłe, więc już się w jakiś tam sposób inaczej oni zachowują i te panie zachowują się adekwatnie do tego, jak oni się zachowują. Ym, nie wiem, na ile jest zrozumiałe to, o czym mówię i nie rozumiem, dlaczego przyszłam do tego, począwszy od opowiedzenia mojego snu. No, ale mój tak myślenia zawsze był dziwny i zawiły i bardzo chaotyczny. W każdym bądź razie yy, tak też może być, że z jakim nastawieniem kładziemy się spać, takie sny później nam się śnią, więc możliwe, że... Nie, musiałabym poszukać, jakiegoś jakieś badanie na ten temat. Ale może tak jest, że jeżeli idziemy spać szczęśliwi, to mamy fajne sny, jeżeli kładziemy się spać smutni, to mamy smutne czy tam jakieś dołujące. Staram sobie przypomnieć, w jakim nastroju ja szłam spać. Yy, raczej takim trochę wkurzona byłam, o tak, lekko wkurzonym więc może to w jakiś sposób wygenerowało takie, a nie inne obrazy w mojej głowie. Nie mam zielonego pojęcia. No. To myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Eee, tak, wiem, znowu bez ładu i składu, ale co tam, przywyknijcie ludzie, tak? Ja się nie zmienię, uwierzcie mi. <ścoughs> Zatem pozdrawiam was i do usłyszenia.